Wszystko się zmienia i również marka Massey Ferguson się zmienia, mimo tego, że polskim rolnikom jest świetnie znana, bo przecież jeden z naszych no, najpowszechniejszych ciągników ma bardzo dużo wspólnego z Masseyem Fergusonem MF-255, również bardzo lubianym modelem od pół wieku. Ale ponieważ świat idzie naprzód, ja z panem Przemysłowem Joczem rozmawiam o tym, co dalej, w jakim kierunku to będziesz szło, jakie zmiany w maseju nastąpiły ostatnio i jakie można ocenić. Dokładnie, Pani Alicjo, y, historia jest dobra, ale historii nie możemy już zmienić i nie możemy bazować w tych czasach tylko i wyłącznie na historii. Y, dlatego... Massey Ferguson wyznacza nowe kierunki, nowe trendy. Skupiając się na rynku polskim, to wszyscy dokładnie wiemy, że niespełna dwa lata temu zostały podjęte pewne decyzje, które spowodowały to, że Massey Ferguson w Polsce chce iść innym kierunkiem, innym torem. Tak naprawdę 1 sierpnia 2019 minie okres, kiedy przyszło czterech pierwszych ludzi do marki Massey Ferguson w Polsce i zaczęli to układać do Bym powiedział, od zera, albo układać to w zupełnie inny sposób. Główne wytyczne dla marki to jest, ja już bym nawet nie powiedział, że odbudowanie, bo pewnych rzeczy nie idzie gdzieś tam odbudować straconych transakcji, ale tak naprawdę zbudowanie pozycji marki, jeżeli chodzi o temat ciągników, to wskoczenia na odpowiedni poziom ilościowy, z czym się też wiąże odpowiedni udział rynkowy. Wiadomo, ten rynek jest ograniczony. To jest tort, gdzie możemy gdzieś tam komuś zabrać, ktoś nam coś podbierze, ale w tym aspekcie bardzo ładny progres zrobił Masej Ferguson. Szczególności w tym układzie, w tym układzie, gdzie nadal jeszcze czeka nas dużo wyznaczników odnośnie budowy sieci. Jeszcze całej tej Polski nie okrywamy, ją ja powiedział, handlowo, serwisowo i pod względem części zamiennych docieramy do wszystkich obecnych, e, obecnych klientów, ale jeszcze jest sporo, sporo spraw tutaj do, do zrobienia. Massey Ferguson to nie tylko ciągniki, tak jak mówimy, to jest pełna linia i jeden z głównych celów to było wprowadzenie full-line'a, a więc e, linii maszyn zielonkowych, pras rolujących, kostkujących, ładowarek teleskopowych i kombajnów zbożowych. No bo o ile z ciągnikami to przede wszystkim się Marka kojarzy, ale z kombajnami też, chociaż trochę mniej, no to maszyny zielonkowe, no to tak stereotypowo zupełnie nie pasuje no, tej odcieni przerwieni. Powiem, że maszyny zielonkowe e, też pewnie mieliśmy wiele, wiele, wiele pytań jak to się poukłada, bo jest e, duża grupa konkurencji. Jeżeli się wchodzi w zupełnie z czymś nowym albo nową nazwą, to może to być niezaakceptowane. E, no jesteśmy zaskoczeni jak zostało to odebrane przez, przez klientów i tak naprawdę nie podpinamy się zbytnio pod stare nazwy. Idziemy z nazwą, że to jest Massey Ferguson jest to akceptowalne przez klientów. Czują ten produkt, zawierzają w to i to jest w tym układzie, nie? No, e, chyba też rozwój e, jakiejkolwiek działalności rolniczej, również w tej wokół rolniczej, jak sprzedaż maszyn, e, no, siło rzeczy jest utrudniona w sytuacji e, takiej, gdy mamy suszę, więc rolnicy za środki własne, no, wcale tak się nie garną do kupowania. Z tymi funduszami europejskimi też nie jest aż tak różowo, jak byśmy chcieli, jakbyśmy mogli. W końcu wszyscy pamiętają. Pamiętamy te szczytowe lata, kiedy te fundusze płynęły naprawdę szerokim strumieniem, firmy się gwałtownie rozwijały, gwałtownie wzrastała sprzedaż, a potem przyszły te lata takie, jedni mówią o normalizacji, inni mówią korekty, inni mówią lata chude. Te środki unijne to jest taki aspekt, gdzie przy wielu spotkaniach nawet z konkurencją tutaj często rozmawiamy sobie, że z zewnątrz być może to wygląda tak, że one faktycznie napędzają, bo one napędzają tą koniunkturę sprzedaży, ale one też utrudniają tą sprzedaż. Często jest tak, że patrząc na perspektywę dilera, on jest po rozmowach, on ten towar zakupił, ten towar trzyma na placu, ale nim te wnioski zostaną rozpatrzone, to jest bardzo długi proces, to, jest, to są powiązania polityczne i to jest trudno, to trzeba wytrzymać finansowo, to trzeba gdzieś tam poubierać w czasie, nie jest to łatwe, bo dzisiaj tego towaru nie idzie wcześniej sprzedać czy wydać, wydać klientowi wiadomo stosujemy rozwiązania nasze finansowanie fabryczne tak? ale to jest wszystko gdzieś podyktowane różnymi, różnymi krokami myślimy, że jeżeli rynek ciągnikowy ustabilizuje się na poziomie to co widzimy 8 8,5 tysiąca ciągników to jest, będzie dobrze i myślę, że każdy będzie mógł tutaj gdzieś pracować, być i rozwijać. Czy Wasze finansowanie fabryczne w jakiś sposób niweluje tę lukę czasową, czy tę różnicę czasową jakby to nazwać, że rolnik, który składa wniosek o dofinansowanie dziś decyzję otrzymuje w najlepszym razie po pół roku, a pieniądze znowu jeszcze troszeczkę później? Nie możemy przyspieszyć procesu na tej podstawie Zostawię, że wystawimy wcześniej fakturę i wcześniej coś uruchomimy. Nie? Dopiero w momencie, kiedy te środki gdzieś tam zostają przyznane, jest wszystko zaakceptowane, to wtedy dopiero możemy pewne wsparcie, jeżeli chodzi o finansowanie fabryczne, uruchomić, żeby przyspieszyć pewne procesy. Ale pewnych rzeczy, tak jak mówię, nie przeskoczymy, bo takie są. Nie procedury. da się zrobić na zaś. Nie da się.